Rozdział trzydziesty. Nawróceni ludzie innych narodów zostaną zaliczeni do ludu przymierza. Wielu lamanitów i Żydów przyjmie Ewangelię Jezusa Chrystusa i stanie się miłym Bogu ludem. Izrael zostanie zgromadzony, a niegodziwi zginą. A teraz, moi ukochani bracia, ja, Nefi, zwracam się do was, bo nie chcę, abyście uważali, że jesteście bardziej sprawiedliwi, aniżeli ludzie innych narodów w ostatnich dniach. Oto jeśli nie będziecie przestrzegać przykazań Boga, wszyscy podobnie zginiecie. I z racji tego, co powiedziałem, nie powinniście przypuszczać, że ludzie innych narodów ulegną zupełnej zagładzie. Albowiem ci spośród ludzi innych narodów, którzy się nawrócą, staną się ludem przymierza z Panem, a ci spośród Żydów, którzy się nie nawrócą, zostaną wyłączeni, gdyż Pan zawiera przymierze tylko z tymi, którzy nawracają się i wierzą w Jego Syna, świętego Boga Izraela. A teraz pragnę przekazać Wam więcej proroctw o Żydach i ludziach innych narodów. Oto po ujawnieniu i przetłumaczeniu dla ludzi innych narodów księgi, o której powiedziałem, zostanie ona ponownie zapieczętowana Panu i będzie wielu, którzy uwierzą słowom w niej zapisanym i przekażą je resztce, która pozostanie z naszego potomstwa. Wtedy ci, którzy pozostaną z naszego potomstwa, dowiedzą się o nas, o tym, jak opuściliśmy Jerozolimę i dowiedzą się, że są potomkami Żydów. I Ewangelia Jezusa Chrystusa będzie głoszona pośród nich, zostanie im więc przywrócona wiedza o ich ojcach, a także wiedza o Jezusie Chrystusie, którą posiadali ich ojcowie. Będą się wtedy radować, bo będą wiedzieli, że jest to dla nich błogosławieństwem z ręki Boga. Zasłony sprzed ich oczu zaczną opadać i niewiele ich pokoleń przeminie, gdy staną się czystym i miłym Bogu ludem. I stanie się, że Żydzi, którzy będą rozproszeni, także zaczną wierzyć w Chrystusa i zaczną się gromadzić i ci, którzy uwierzą w Chrystusa, staną się także miłym Mu ludem. I Pan Bóg rozpocznie swe dzieło pośród ludzi wszystkich narodów, plemion, Języków i ludów, aby doprowadzić do zgromadzenia swego ludu na ziemi. W sprawiedliwości przyzna Pan Bóg prawo biednym, w prawości ujmie się za łagodnymi ziemi. Różgą ust swoich porazi ziemię, a tchnieniem warg swoich uśmierci niegodziwych. Oto szybko nadchodzi czas, gdy Pan Bóg spowoduje wielki rozłam pośród ludzi i uśmierci niegodziwych, a swoich oszczędzi, nawet jeśli będzie musiał ogniem zgładzić niegodziwych. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędzi.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 Zła ani krzywdy wyrządzać nie będą na całej świętej mej górze, bo jak wody wypełniają morze, tak poznanie Pana napełni ziemię. Sprawy wszystkich narodów zostaną wyjawione, że wszystko będzie wiadome ludziom. Nic nie będzie tajemnicą, wszystko wyjdzie na jaw. Nie będzie ciemnych spraw, bo zostaną one ukazane w świetle i nic nie będzie zapieczętowane na ziemi, ale wszystko będzie dostępne. Wszystko więc, co zostało objawione ludziom, będzie wtedy wyjawione i szatan nie będzie miał władzy nad sercami ludzi przez długi czas. A teraz, moi ukochani bracia, kończę moje słowa.